Jest sobota, 4 kwietnia 2026 roku. Słuchacie właśnie 597 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dyrektor Szkoły przy Cmentarzu, Postrach Uczniów, Michał Grzegorakowicz. Witam Cię. Cześć Szymas, witam wszystkich. Oraz jeden niesforny uczeń, Szymon ścieśliński, to ja. Witam również. Witamy Was. W tę Wielką Sobotę, a skoro już spotykamy się w Wielką Sobotę, to może oznaczać tylko jedno, będziemy rozmawiać o horrorach świątecznych. Przy czym zgodnie z postanowieniem sprzed roku porzucamy filmy wielkanocne, choć trzeba przyznać, że Mando, którego przez ostatnie dwa lata trzeba było wręcz zmuszać do tego wielkanocnego nagrania za każdym razem, w tym roku ponownie wygrzebał jakieś dziwne filmy i proponował seanse i pewnie prędzej czy później do nich wrócimy, więc o nich usłyszycie tutaj w Nekro, ale w tym roku uznałem, że jednak trzymamy się postanowienia sprzed roku, zrobimy sobie, nie wiem, ze dwa lata detoksu, odpoczniemy od tego, zatem zatęsknimy za tym bólem i dopiero wtedy wrócimy właśnie do serii filmowych. A dziś nie będziemy omawiać wątpliwej jakości filmów, lecz książkę. Książkę dla dzieci z serii Szkoła przy Cmentarzu. Szkoła przy Cmentarzu, podobnie jak Gęsia Skórka, Miasteczko z Piekła rodem, Ulica Strachu, Krąg Ciemności czy Klub babysitters”. Klub Babysitters wydany po latach jako klub opiekunek. Jest to seria horrorów dla młodzieży, czy dzieci, tak naprawdę, i młodzieży w wieku, nie wiem, 10, 12 lat i więcej. Jest to taki książkowy, prościutki procedural, w którym co tom bohaterowie rozprawiają się z jakimś zagrożeniem. Autorem, jeżeli spojrzymy na okładkę, to autorem jest Tom B. Stone. Przy czym tak naprawdę jest to tylko pseudonim literacki, pseudonim autorki Noli Tucker. Anola Tucker znana jest jako autorka między innymi serii Michelle Kwan Presents Skating Dreams oraz kilku tomów właśnie Babysitter's Club Mystery, czyli spin-offa i Babysitter's Club, czyli tej bazowej serii. No i o ile klub opiekunek czy ta seria o problemach i przygodach nastoletniej łyżwiarki, te dwa cykle mogły być podpisane jej imieniem i nazwiskiem, mogła się podpisać tam jako Nola Tucker, tak serię horrorów, tych takich bardziej dla chłopców powiedzmy, musiała już wydać jako Tomek B. Kamień. Przy czym z drugiej strony, no taki George Edward Stanley napisał kilka tomów Nancy Drew jako Carolyn Keane, zaś swoją horrorową serię Spine Legs wydawał jako Empty Coffin. Więc te pseudonimy przy młodzieżowych seriach to chyba był trochę standard też, taki trochę znak epoki. Ale teraz wracając do Graveyard School, akcja szkoły przy cmentarzu, jak możecie domyślać się po tytule, rozgrywa się głównie w szkole, w miejscowości Grove Hill, gdzie właśnie mieści się szkoła tytułowa i leży zgodnie z tytułem przy cmentarzu a jej uczniowie regularnie muszą stawiać czoła nad przyrodzonym istotom i zjawiskom. Seria liczy sobie w sumie 28 tomów. My dziś omówimy tom 23 z tytułem Niesamowita pisanka. Zanim jednak o pisance, to poświęćmy może chwilę na nasze doświadczenia z tego typu literaturą. Gęsia Skórka, Miasteczko z piekła rodem, Ulica Strachu, Krąg Ciemności, Klub Opiekunek, to były te serie wydawane u nas. Poza tym za granicą pojawiały się jeszcze inne, takie jak Shivers, Area of of the Dark, miało swoją serię książeczek. Shadow Zone, Spinting Legs, Dead Time Stories i jeszcze kilka innych. Jerry, czy ty czytałeś po polsku lub w oryginale któreś ze wspomnianych czy innych serii w dzieciństwie? Albo nie wiem, może czytałeś je ze swoimi dzieciakami już jako dorosły? Masz jakieś doświadczenia z tymi seriami? Absolutnie nie. Ja jestem za stary na takie serie. Dlatego, że za mojej młodości wydaje mi się, że tego się nie wydawało. Tam chyba były z takich tych serii bardziej dla dzieciaków, to były przygody trzech detektywów, które mnie w ogóle ominęły, a tak naprawdę większość tych serii, która w Polsce się ukazywała, to ja już byłem na etapie czarnej serii Phantom Pressa i tego <śmiech> rodzaju rzeczy, więc raczej, wiesz, gęsia skórka i szkoła przy cmentarzu to w ogóle nie było coś, co by przykuwało moją uwagę, więc nie, a ja absolutnie nie mam... Doświadczenia z tego rodzaju literaturą i co więcej też ze swoimi dzieciakami za bardzo po to nie sięgnąłem, bo w sumie wiedziałem, że u nas wydali nawet sporo tego, ale jest to też w sumie weszliśmy dosyć szybko na trochę wyższy level jakiegoś wspólnego czytania i w zasadzie trochę nas to ominęło, ale to też w kontekście, nie wiem, horroru, no to mały spoiler do finału podcastu, będzie okazja posłuchać mojego młodego, no to on się też wypowie trochę w kontekście takich doświadczeń. W skrócie nie, ja mówię, absolutnie nie znam tych serii i, i trudno mi nawet powiedzieć, jak one wypadają. Chociaż patrząc po tej książce, no to to ja mam wrażenie, że w ogóle to jest chyba literatura dla naprawdę takich młodych, młodych yy, albo młodszych dzieciaków. Mm -hmm, bo ty z tam w sumie tylko te fnafowe opowiadania czytasz, nie? Z takich rzeczy bardziej dla dzieci młodzieży. Tak, I, tak, yy, tak. tak, z tak do, mm -hmm. Dokładnie tak, z takich książkowych, no to te fnafowe opowiadania, które fnafowe nie są, ale są horrorami, także mm -hmm. w sumie się kwalifikują. No dobra, no to u mnie w sumie jest podobnie, bo mnie też fenomen tych książeczek totalnie ominął. Ja ich po prostu nie miałem w swoim zasięgu. Nie było ich w mojej bibliotece osiedlowej, gdy zaczynałem gdzieś tam samemu coś wypożyczać tak pod siebie. Nikt mi też ich nie kupił, od nikogo ich nie dostałem, od nikogo ich nie mogłem pożyczyć. I ja znałem co najwyżej te serialowe odpowiedniki, nie? Czyli właśnie, czy boisz się ciemności, na przykład oglądałem z namiętnością godną lepszej sprawy i byłem fanatykiem po prostu Are You Afraid of the Dark, ale nawet nie wiedziałem do tej pory, że książkowa seria też gdzieś tam się ukazywała. się Skórka w sumie nawet serialową mnie w dużej mierze ominęła, ale też nie, nie sprawdzałem dat wydań, więc nie mam pojęcia czy to wychodziło w momencie, wiesz, ile miałem lat, tak, gdy to wychodziło. Tak naprawdę dopiero przez horrory świąteczne Mando, chyba dwa lata temu kupiłem jakieś pojedyncze tomy Ulisy Strachu, Gęsiej Skórki, no i w końcu też tę szkołę przy cmentarzu. Przy czym ja przegapiłem moment też, kiedy te książki latały po 2-3-5 zł na Allegro, bo teraz większość kosztuje od 20 do kilkuset złotych, Antykwariaty, skupszopy shopy i te wszystkie takie tego typu podmioty zaczęły skupywać. Mam wrażenie, te książki, i ich ceny właśnie poszły mocno w górę. Zresztą Fandom Presy też, nie, kiedyś były po złotówce, pamiętam, do kupienia, do wyrwania większość po prostu tytułów, poza, tam jak, poza jakimiś tam pojedynczymi, które miały idealny stan, a teraz właśnie sporo z nich jest relatywnie droga, nawet po 50, po 100 zł chodzą. No ale z drugiej strony może to zmotywuje kogoś, by te młodzieżówki na przykład wznowić, no bo zakładam, że prawa do tego nie są jakoś szczególnie drogie i tłumaczenie nie powinno być trudne. No dobra, no to teraz przejdźmy do tego konkretnie tomu, do niesamowitej pisanki. Głównymi bohaterami są bracia Pike, starszy David i młodszy Richie. Obaj oczywiście uczęszczają do szkoły przy cmentarzu, w której teraz z okazji nadchodzącej Wielkanocy organizowane będzie pierwsze doroczne poszukiwanie jajek wielkanocnych. I jest to przynajmniej w teorii, nie lada gratka dla uczniów, gdyż będzie to konkurs, w którym do wygrania jest nowy rower. Problem w tym, że krótko przed tym wydarzeniem Richie znajduje w pobliżu szkoły dziwne jajko, jakby pisankę, a że jest młody i fascynuje się dinozaurami, to postanawia zabrać je do domu, nagrzać światłem lampy stołowej i zobaczyć czy i ewentualnie co się z niego wykluje. Rodzice nie widzą w tym nic złego, od dziecko się bawi, zaś David, starszy brat, czuje, że z tym jajkiem jest coś nie tak, no i oczywiście ma rację. Tyle jako zajawka myślę wystarczy, przy czym szkielet tej historii jest dość prosty i by ją omówić, no to my zdradzimy zaraz z jakim potworem tygodnia będziemy mieli tutaj do czynienia w sumie w ogóle trochę mnie rozbawiło, że na okładce z tyłu nie znajdziemy takiej zwykłej zajawki fabuły w dwóch zdaniach, tylko spoiler, sam spoiler, czyli właśnie wyjaśnienie, co wykluwa się z tego jajka. Wydawca więc nie ma zahamowań i od razu zdradza coś, co w książce pojawia się chyba na 72 stronie, a cała książeczka ma 126 stron tekstu. A za to pod spodem, pod spoilerem jeszcze wydawca dał fragment książki, z którego wynika, że David zamierza zaatakować swojego we śnie, co jest też o tyle zabawne, że nie ma takiej sceny, znaczy inaczej, jest taka scena w książce, ale przez to, że tutaj został wycięty fragment tekstu, to to można właśnie błędnie zinterpretować, bo nie ma sceny, w której David chce zaatakować brata. A tutaj wycięli właśnie takie zdania, że tak trochę nie wiadomo o co chodzi. Jakby bracia chcieli na siebie napaść, więc jeszcze mamy na górze spoiler, a pod spodem coś, co myli czytelnika. Ciekawe to były czasy wydawania. Ale to jest norma w tych starych horrorach. Przecież to, jak sięgniesz po właśnie Phantom Pressa, Ambery, te horrorowe serie, no to tam przecież bardzo często była jakaś krwawa scena wycięta po prostu kont z kontekstu, która też waliła spoilerem i, i dosłownie nie, nie, nie pozwalała się zorientować za bardzo o czym jest książka, poza tym, że co, coś krwawego się działo, no to takie były czasy, tak zamiast właśnie jakiegoś opisu fabuły dawało się fragment książki i tak. Ale wiesz, to, to, że to jest mocny fragment, to bym się spodziewał, znaczy no to jest książka dla dzieci, nie? więc może niekoniecznie musi być jakoś mega mocny, ale po prostu chodzi mi o to, że właśnie masz mega spoiler, a jednocześnie coś, co cię totalnie myli, nie? Więc choose one. A w ogóle to te książeczki wydawało wydawnictwo Da Capo, pisane przez C. Nawet nie wiedziałem, że takie wydawnictwo istniało do tej pory. Tak, a i okładka, co ciekawe z tego, co ja widziałem, jest zachowana oryginalna. Mm -hmm. I też w sumie jasno sugeruje, z czym będziemy mieli do czynienia, no bo mamy króliczka, który wygląda jak jeden z tych, które mieliśmy nieprzyjemność oglądać przez ostatnie lata, no i jakieś porozwalane pisanki, także dosyć jasno sugerują nam ze wszystkich stron, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. Tak, i pisanki, z tych wylewa się jakaś kolorowa, okropna ciecz, nie? Jakiś nie wiem, kwas, glut czy coś takiego. I jeszcze właśnie napis co wykluwa się z jaj. Brrr. <głosy> w ogóle te tagline'y i te różne hasełka marketingowe w tych książeczkach. To, to jest temat na osobny odcinek w sumie. No dobra, Jerry, to może zacznijmy od tej świąteczności, nie? No bo omawiamy tę książkę z okazji Wielkiej Nocy. No i oczywiście znaczy ja ją wybrałem jako temat naszego odcinka jeszcze przed lekturą, po prostu, mając nadzieję, że ona będzie w miarę możliwości wielkanocna, jak oceniasz ilość świątecznych elementów w tej no w sumie malutkiej książeczce? No tych elementów jest dosyć sporo. No, umówmy się, że samo to, że akcja rozgrywa się faktycznie w okolicach świąt Wielkiej Nocy, to już jakoś tam wpisuje niesamowitą pisankę w horror świąteczny, w horror wielkanocny. Ale też jest tak, że tutaj sporo jest tego, no bo mamy jakiś egg hunt, te, te polowanie na jajka takie amerykańskie, zorganizowane w szkole, jakiś tam festyn, który ma się odbywać wokół tego. I z nie? <grych> Tak, tak, dokładnie i w sumie ty mówisz Easter Paloza i to faktycznie ja miałem trochę vibe ruteż znów tych takich horrorków z niższej półki, gdzie one specjalnie za dobre nie były, ale tam właśnie tak to wyglądało, nie? że tu polowanie na jajka, tu jakiś festyn, tu jakieś króliczki, ludzie poprzybierani za króliczki i, i, i jakaś tam mordercza siła grasująca wokół tego, także świątecznie spoko. Mm -hmm. Mnie tutaj ta książka zaskoczyła bardzo pozytywnie, bo myślałem, że to będzie bardziej kontekst nie? dla historii tylko, że właśnie zbliżają się święta, no jest jajko i może tyle. Ale tutaj jak wspomniałeś, jest i festyn, jest i to szukanie jajek w szkole. Dzieci, które będą tym, w sensie te starsze dzieciaki, które trochę mają się tymi młodszymi opiekować i tam animować to szukanie, one przebierają się za króliki. Zresztą mm -hmm. pracownicy szkoły tak. też są przebrani za króliki. Mamy też te zwyczaje wielkanocne w domu, bo tutaj Nasze rodzeństwo razem, razem z rodzicami barwią jajka. Robią te pisanki domowymi sposobami. To jajko, które znalazł Richie, też samo w sobie jest pisanką. Potworem tygodnia spoiler, okazuje się być królik mutant, który jest no trochę królikiem wielkanocnym, bo wykluł się z pisanki przed świętami. Mamy też innego tajemniczego, brązowego królika z biblioteki i armię jeszcze innych królików i nawet nagrobki na cmentarzu przy szkole przypominają królicze uszy wystające zza wzgórza. Więc poziom natężenia królików jajek Wielkiej Nocy był absurdalnie duży, nie jak na tak króciutką książeczkę. No ale akurat umówmy się, jeżeli horror świąteczny zewsząd obiecuje, że będzie świąteczny, no to powinien akurat pod tym kątem dostarczać. No ale tak ja bym, jakbym chciał być troszeczkę złośliwy, to bym powiedział od razu na tym etapie, że to jest jedna z niewielu zalet niesamowitej pisanki, które tutaj możemy wyłuskać, ale to tak zaraz do tego przejdziemy. No dobra, wspomniałeś, że to jest horror świąteczny. No to zastanówmy się, czy ta książeczka jest jakkolwiek straszna. Ja tak naprawdę od razu mam ochotę niby zaprzeczyć nie w pierwszym momencie, bo po pierwsze potwór tygodnia jest raczej mało straszny. jest, Znaczy pasuje do klimatu, nie do motywu przewodniego, ale straszny jako tako nie jest. A po drugie dla mnie ta książka, teraz czekam na twoją reakcję, stoi głównie humorem. Ale... A to nie zauważyłem tego zupełnie, ale spoko. No zaraz do tego przejdziemy. No ale mamy tutaj też sceny, które myślę, że na młodszych czytelników jakoś tam mogą zadziałać. Gdybym był dzieckiem, to pewnie kilka razy bym jakiś tam klimacik poczuł. Bo przykładowo pojawia się ten potwór w bibliotece, gdy bohater jest osaczony i my nie wiemy, do czego to będzie zmierzać. Mamy jedną scenę snów, w której coś nie gra i bohatera budzą krzyki jego brata. To może nie jest takie mocno horrorowe, ale gdzieś tam tutaj też myślę, że klimacik jakiś tam jest, zresztą totalnie dałem się złapać, nie? bo jest scena snu, ale o tym, że to sen dowiadujemy się dopiero po niej, tak jak w filmach w sumie, to jest często stosowane, tak w literaturze, no nie spodziewałem się i się złapałem. Jest taki moment, kiedy książka sugeruje nam, że być może coś brutalnie okaleczyło kota, i mamy wreszcie kilka tych scen ucieczki czy konfrontacji z potworem, przy czym one są bardziej akcyjniakowe, nie? więc nie wiem, no na najmłodszych może będą jakoś tam działać, na trochę starsze dzieci myślę, że niekonieczne. Nie? No i też yy, jako, że to jest książka dla dzieci i młodzieży, to każde zagrożenie jest tutaj bardzo szybko neutralizowane, nie, czyli pojawia się coś, co może potencjalnie zrobić komuś krzywdę, i po chwili się okazuje, że no nie, tak nie będzie. To jakoś tam odchodzi, zostaje przepędzone, zatrzymane, unieruchomione czy coś. Pojawia się sugestia właśnie, że tam kot być może został zmasakrowany, a po chwili kot się odnajduje. No i tam trochę oberwał, ale w sumie jest cały i zdrowy. Więc zawsze, gdy ktoś ma dostać ziazie, no to coś się dzieje i zło się musi wycofać. Jakieś tam emocje to może wzbudzać, ale nigdy nie ma traumy. Nie, nie ma jak gdyby tej eskalacji, nie ma klimaksu więc co, z tą horrorowatością, czy... Nie ma pewnie takiego słowa, ale już niech zostanie. Ja mam o tyle problem, że mam wrażenie, że ta książka jest ogólnie słabo zbalansowana. Ona ma przeokrutnie przegadany początek, który... Odnosi się najprawdopodobniej do innych książek z cyklu, no bo tam mamy opowieści tych dzieciaków skoncentrowane wokół dyrektorki, która niby budzi postrach, wokół profesora Hannibala Lucre, takie mrugnięcie okiem, dosyć akurat zabawne i tego rodzaju rzeczy i zanim ona się rozkręci, to mija bardzo długo, dużo czasu, i w momencie, kiedy coś się zaczyna dziać, no mamy chociażby właśnie tę scenę w bibliotece, no to tutaj nabrałem trochę optymizmu, bo ta scena w bibliotece jest fajna, ona mi się kojarzyła mocno z to i uważam, że ona była udana i nie wiem nawet, czy nie najlepsza jakby w całej tej książce, ale później jest trochę tak właśnie, że tego horroru i tej grozy jest mało a właśnie ta deeskalacja następuje za szybko, bo na przykład mamy tutaj ten wątek tego, że jeden z naszych bohaterów trzyma jakieś tajemnicze jajo, które śmierdzi w ogóle i wygląda podejrzanie i nie wiem, tam się rusza coś pod nim i tak dalej, trzyma je w pokoju, drugi z bohaterów próbuje to ja ją nie wiem, tam porwać, zniszczyć, rozwalić, whatever. I to mi się bardzo mocno kojarzyło ze Stranger Things. Kto oglądał, to będzie pamiętał, że tam był taki motyw, że Dustin schował małego, słodkiego potworka, który później okazał się demopsem. No i tutaj to, to był taki vibe właśnie z tego, bardzo silny. Tylko, że cały problem polega na tym, że w Stranger Things to naprawdę nieźle zagrało, bo w końcu kiedy dochodziło do eskalacji, no to to było fajnie poprowadzone. A tutaj to jest właśnie znów pomysł całkiem niezły, ale rozwleczony i w sumie taki przez, przez te wentyle bezpieczeństwa, o których ty mówisz, taki powiedziałbym właśnie niedogotowany i jakiś taki rozmemłany. No a ta końcówka... Z jednej strony mamy eskalację do tej potęgi, która trochę nie ma sensu, z drugiej strony mamy znów deeskalację i spacyfikowanie tego zła i tego problemu w zasadzie trochę poza kadrem. Także... On się sam rozwiązuje, nie? w sensie tam jest tak. jakieś wytłumaczenie, to nie jest tak, że on znika po prostu, ale, ale to się samo dzieje, <śmiech> bo tego w sumie nie ma na przez to ja mam naprawdę wrażenie, że to jest taka książeczka dla bardzo młodego czytelnika, tylko że z drugiej strony, pomimo tego, że ona jest krótka, bo ona ma tam koło 120 stron, ja mam wrażenie, że ona szczególnie dla współczesnych dzieciaków będzie nudna po prostu, więc no mówię, ja mam z tym problem. Mam wrażenie, że tutaj sam pomysł wyjściowy dawał potencjał na dużo więcej niż my suma summarum dostaliśmy. Mhm. Ty wspomniałeś o tym śmierdzącym jajku, to mnie zaskoczyło, ale znowu, to jest coś, co pewnie bardziej uderzy w dorosłych niż w dzieci bo właśnie w tej książce mamy też trochę obrzydliwości bo regularnie jest wspominane, że David czuje zapach zgniłych jaj no i nie wiem jak ty, ale dla mnie właśnie zapach z buka to jest obok takiego, nie wiem, gnijącego rozkładanego, jedzonego przez robaki mięsa, no jedna z najbardziej obrzydliwych woni, no w sumie nawet może bardziej niż to mięso, jakie jestem w stanie przywołać i raz w życiu robiąc jeszcze gigantyczną jajecznię i se wbiłem, zgniłe jajo na patelnię. Jako ostatnie. Zmarnowałem cały posiłek, i potem chyba przez pół roku, jak nie dłużej, nie jadłem jajek, bo na samą myśl po prostu mi się cofało. I tak naprawdę od tamtej pory po dziś dzień. Jak do czegokolwiek potrzebuje jajka, to ja jej najpierw wybijam do jakiegoś naczynia, a dopiero potem trafiają, nie wiem, do ciasta, na patelnię, do, do miski, etc. Więc mnie to jakoś naruszało, gdy cały czas się pojawiał ten wątek, i dziwiło mnie to, że tylko David to czuje. Tak. Co, nie wiem, no może rodzice nie są wyczuleni na to, to, jak to, to dzieci w horrorach, nie, że widzą, czują więcej, mhm, tak. a młody znowu zafascynowany nie wiem, no z czego to może wynikać, ale te, to, to, że powracał ten wątek tego smrodu, to mnie to jakoś tam ruszało. A co do samego potwora, to mnie się strasznie kojarzył z tym twoim ulubionym potworem z filmu Bister Day, Here Comes Peter Cotton Hell, który omawialiśmy w piątych horrorach wielkanocnych chyba w 2020 roku, bo tu i tu mamy właśnie gigantyczne króliki, które sieją spustoszenie w mieście, tylko w Bister Day, czy też The Bister Bunny, bo to chyba miało dwa tytuły, Tamten kolik jest zrobiony z kurzu z kanapy i włosów, a na ekranie regularnie są pokazywane piersi, no a tutaj tego nie ma. Tak, no i dla mnie niesamowita pisanka też była zabawniejsza. I ja nie żartuję, naprawdę ta książka, no bać się nie bałem oczywiście, no bo tam czasami tylko delikatnie czułem, że o, jakiś klimat jest zbudowany, ale ja się o tym się śmiałem w trakcie lektury i to w sumie nagłos nawet. No nie, no to ja akurat, jeżeli chodzi o humor, no to Prawie go nie wyczułem. Dla mnie, no, nie, to nie, to, to wydaje mi się, że to nie była zabawna książka. To ona ma jakby w takie parę scen przekomarzanek tych braci i jakichś takich mm, nieco bardziej humorystycznych sekwencji, ale nie, to totalnie nie było, nie było coś, co do mnie trafiało w tym aspekcie. A Hubek czytał sam, czy czytaliście na głos, czy jak? Nie, razem czytaliśmy na głos, no. Mhm. Nie wiem, może też jak czytaliście na głos, to jakoś inaczej w sumie się to odbiega. bo ja autentycznie ze dwa razy to się zaśmiałem też na głos, a tam pod nosem, no to <głos> wielokrotnie i mam wrażenie, że to jest tak znaczy znowu, no to może w horrorze nie każdemu zagra, ale yy, mam wrażenie, że były fajnie podp podprowadzane takie no dziecięce żarty, bo tutaj nie ma żadnego niesmacznego, dziwnego humoru, ale nie wiem, na przykład chłopcy nie wiem, zastanawiają się i w momencie, nie wiem, czy ich koleżanka ma ludzkie geny, nie tak od czapy po prostu. Gdy Dawid i jego kumpel, jako ci starsi dojrzali nastolatkowie, tutaj stwierdzają między sobą taka sztama, szukanie jajek jest lamerskie, nikt normalny się na to nie zgłosi, a tu nagle podbiera ten młodszy brat i cały w skoprągach mówi, że super pomysł. nie? No taka pierdoła, ale gdzieś tam e, się uśmiechałem. nie? Potem jak ten właśnie Raul chyba pyta Davida, a skąd wziąłeś brata? Ze strony dziwacy.com suche, ale, ale działało. Bohater właśnie spotyka tego gigantycznego królika w bibliotece no i potem opowiada kumplowi o tym, a ten królik nagle zniknął, no i opowiada kumplowi, a kumpel na to ta, no i dokąd pokicał, nie do działu naukowego czy coś. No i te dialogi, jeszcze teraz jak to mówię nagłosno, że nie brzmi tak zabawnie, ale w książce nie bawiło. Jak jest ten moment na przykład, gdzie brat starszy gada z ojcem o młodszym i starszy właśnie, David pyta ojca, tak, nie myślałeś, że nie myślałeś kiedyś, że młody jest kosmitą? No i ojciec przez mo chwilę dywaguje, <grych> nie odpowiada od razu, a potem, nie, tak naprawdę to nie, dostrzegam pewne podobieństwo rodzinne, tak, czyli ciśnie gdzieś tam po innych krewnych. No właśnie to, to był taki bardzo delikatny humor, ale ja się nie autentycznie śmiałem, nie? Czytając to po drodze. Mm, widzę to, ale to zupełnie się z tym rozmijam. Ta scena właśnie, o której wspominasz, ta ostatnia, to chyba była, był taki najzabawniejszy element, ale, ale nawet to to było takie no dla mnie bardzo średniawe. Ale to mówię, no wiesz, humor to jest akurat rzecz bardzo indywidualna i tu się w ogóle nie będę kłócił. Może kogoś to rozbawi tak jak ciebie rozbawił. Mm -hmm. I wspomniałem o tym tacie to też było całkiem spoko, że rodzice tutaj w tej książce są jakby trochę niemrawi, i to, to się trochę czyta. Ale są, jak... a to jest w ogóle w literaturze młodzieżowej, czy w ogóle w filmach młodzieżowych, to szczególnie w ostatnich latach mam wrażenie, że to nie jest standard, nie? że te dzieciaki bardzo często są puszczone totalnie samopas, a tutaj ci rodzice są i to już jest <śmiech> pewien plus tej książki. Mhm. I e, ja, jak to czytałem, to miałem trochę skojarzenie z tymi serialami, gdzie rodzice są pokazywani bez głowy, nie? że my widzimy jak gdyby wszystko na wysokości mhm. tych Dzieci, a rodzice są jakoś tam przycięci. Bo rodzice niekoniecznie reagują na wszystkie rzeczy w świecie przedstawionym, ale tak sobie pomyślałem, to ma całkowicie sens, bo to jest książka dla dzieci, więc logiczne, że dzieci czują się niezrozumiane przez rodziców i że rodzice no, nawet nie tyle negują, co ignorują po prostu teorie spiskowe dzieci. Nie? Tam dzieci coś krzyczą, że mama, mama, bo ryczy to tam jajko, coś tam, to jest takie, jezu, daj mu po prostu się bawić tym jajkiem i daj mi spokój. Nie? Więc to jest momentami wręcz urocze. I znowu to też trochę z tym humorem migrało, bo raz na przykład chłopcy chcą wyruszyć na tę śmiertelnie niebezpieczną misję, tak potwór już jest na wolności, będzie zaraz zabijał, niszczył miasto czy coś, a rodzice mówią, że nigdzie nie pójdą, dopóki nie zjedzą śniadania czy coś. To też mi się skojarzyło z dzieciństwem, nie z tymi momentami, gdzie sobie jako dzieciak coś tam wymarzyłeś, zaplanowałeś, wszedłeś w ten tryb przygody, a tutaj rodzice mówią, nie wiem, posprzątaj pokój, umyj się, właśnie zjedz śniadanie, kolację, iść do kościółka, coś tam. To było takie całkiem też wiarygodne w sumie. nie? I tak jak mówisz, to, że sami rodzice tutaj w ogóle są i jakiś tam udział w tym świecie przedstawionym mają, też jest spoko. No, no, ja tu nic nie dodam akurat. No dobra, no i powiedziałeś, że się skojarzyło z tymi, ze Stranger Things. Tutaj nie ma jakichś nawiązań bezpośrednich do wielu horrorów, ale pojawia się nawiązanie do szczęk, czy też do szczękiego, jak to wspominałem w 579 nawiedzonym podcaście. To też było spoko, nie? Bo że tak może nie jest naćkane tym, ale gdzieś tam te szczęki są w fabule e, wspomniane. No i Hannibal Lukry to też wiadomo, no tak, nie? Tak, tak. Hannibal przez ciebie przywołany wcześniej. Tak, tak. Mhm. No dobra, no to e, ty jesteś, słyszę mocno na nie, zdanie Huberta już znam, dlatego też się śmieję jeszcze bardziej, gdy mówię to wszystko tutaj, bo ja sobie zapisałem w notatkach, że to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, nie? To jest Literatura masowa, seryjna, taki harlekin tylko dla dzieciaków w gruncie rzeczy, nie? bo to było produkowane masowo. Według pewnego schematu, który się powtarza co Tom, po prostu ma to dać dzieciakom jakąś tam odrobinę adrenaliny i, i tak sobie myślę, że na swoje, na tamte czasy, nie, to on mógł całkiem nieść realizować y, tę misję, bo jakoś tam buduje te sceny, ale nigdy nie pokazuje niczego drastycznego, tak zawsze pojawia się ten bentyl bezpieczeństwa, to jest anulowane. Ale mam wrażenie, że właśnie to się niekoniecznie dobrze zestarzało przez to, jak teraz funkcjonuje po prostu obiekt tekstów kultury i tak dalej. Nie, że na, dla dzieciaka kiedyś, który tam obejrzał pół horroru przez szparę w drzwiach, gdy rodzice oglądali na telewizorze, to mogło robić dużo większe wrażenie niż teraz w tym pokoleniu. Znaczy wiesz to co, no, ja nie jestem jakoś totalnie na nie, bo dla mnie to jest po prostu średniak z niewykorzystanym potencjałem. To nie jest coś, co ja będę jakoś bardzo krytykował, bo mam wrażenie, że to jest po prostu literatura skierowana do młodego czytelnika, ale nie dla nas, do dla nastolatków, tylko do takich dzieci, nie wiem, dosłownie tam 6-7 lat podejrzewam, z może 8 i no, trudno, żebym ja się zachwycał tego rodzaju literaturą, tym bardziej, że mówię, ja tu widzę dużo więcej potencjału niż suma summarum dostajemy. Bo mówię, dla mnie podstawowe dwa problemy to to, że tu jest za mało tej hor tego horroru i akcji i za mało jakiegoś takiego realnego napięcia i grozy nawet w kontekście literatury dziecięcej. W sensie ja się spodziewałem, że naprawdę dużo więcej tego dostaniemy i oczywiście zgadzam się i biorę poprawkę na to, co, o czym ty mówisz. To jest jednak literatura bardzo nie dzisiejsza, bo ta książka, ona w oryginale się ukazała chyba w tam w latach 90., pod koniec lat 90. -tych. Więc to faktycznie jeszcze trochę inaczej funkcjonowało no i w ogóle właśnie te, te gęsie skórki Szkoła przy Cmentarzu i te, te wszystkie inne serie, one operowały zupełnie innymi strachami niż teraz jakby to, to jest prezentowane dzieciakom, no tylko, że też trzeba z kolei brać poprawkę w drugą stronę i wydaje mi się, że dla dzisiejszych dzieciaków to w ogóle jest chybiony strzał. W tym sensie, że jak ja widzę w seriale dla dzieciaków, jaka tam potrafi być nie wiem, groza, jak jest budowana akcja, jak jest budowane napięcie, to... Nie wiem na ile oczywiście ta niesamowita pisanka jest reprezentatywna dla szkoły przy cmentarzu, ale obstawiam, że pewnie jest, no to yy, wydaje mi się, że to nie jest raczej seria, która yy, współczesnymi dzieciakami by yy, jakoś tam, yy, nie wiem, wstrząsnęła, zachwyciła ich, czy, czy wzbudziła nawet jakieś szersze zainteresowanie, yy, no Taka powiedziałbym z obecnej perspektywy interesująca ciekawostka, bo e, autentycznie się zaskoczyłem, że w ogóle horror wielkanocny w tej szkole przy cmentarzu się pojawił, bo m, raczej się nie spodziewałem, że, że wiesz, czegoś takiego tam e, można się doszukać. Mm -hmm. Czy pozostałe tomy takie są? Na ten moment nie wiem, ale... Jak to, się, jak to jest teraz modne, nie na napisach końcowych, szkoła przy cmentarzu powróci, mogę powiedzieć, bo mam plan jeszcze w tym roku do tego tematu tak jak mówię, powrócić i wtedy mogę już jakieś tam może szersze wnioski wyciągnąć. Zgadzam się ze wszystkim, ale mimo to ja się bowiem dobrze. Się to autentycznie przeczytał. Ja to przeczytałem, też tak trochę siadałem na zasadzie, bo zaraz Wielkanoc, nie, tak trzeba to sobie przeszykować wcześniej, żeby to nagranie, żeby go nie robić tam właśnie w Wielki Piątek czy coś. Mówię, siadam wcześniej, czytam, jeszcze na takim trochę zmęczeniu, ale tak właśnie tuż przed spaniem sobie wychnąłem połówkę, następnego dnia połówkę. Jakoś tak szybciutko, nie? Pośmiałem się i w ogóle i dla mnie to było, nie wiem, 8 na 10. <grym> Naprawdę. Wiadomo, że ja o tym zapomnę pewnie za dwa tygodnie, trzy, ale bawiłem się nieźle i no i się cieszę, tak? ale jednocześnie się zgadzam, że to się zestarzało i że dla dzieciaków pewnie teraz starszych niekoniecznie to będzie miało jakąkolwiek wartość. Zresztą o tym się za moment przekonamy, bo tak jak już Jerry wspomniał, Hubert nagrał. czy ty nagrałeś z Hubertem jeszcze krótką wstawkę, to jest w ogóle debiut Huberta w nawiedzonym podcaście, jeżeli się nie mylę. A, to prawda, to prawda, no. Tak, więc bardzo się cieszę. Witamy na pokładzie. Chociaż jak usłyszałem jego opinię, to ja nie wiem, czy będziemy współpracować, panie Hubercie. To może być trudna współpraca, trudna znajomość, no ale zobaczymy. W każdym razie, no cóż, jako że my się już będziemy żegnać, to dziękuję tobie, Jerry, za rozmowę. Dzięki bardzo. Wam, kochane, kochani, również dziękujemy za to, że byliście z nami. Zostańcie jeszcze na moment z Hubertem, ale ja już będę kończył, więc od razu złożę wam życzenia. Zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, żeby Wam się żadne króliki, zwłaszcza mutanty wielkanocne, nie wykluwały. Bawcie się dobrze wśród najbliższych i przyjaciół, albo i sami, jeśli macie taką ochotę. Czytajcie, oglądajcie, spacerujcie i słuchajcie podcastów. Słyszymy się za tydzień. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawydzonym podcaście. A teraz zapraszamy na wstawkę Huberta. I zgodnie z obietnicą z finału odcinka mamy tutaj jeszcze gościa, dla którego ta książka w teorii była adresowana. Ta książka, czyli co mój drogi... Kto? Hubercie. Tak, cześć, mój drogi Hubercie. Niesamowita pisanka. To jest oczywiście książka, niby horror, horror wielkanocny. Tak. tak naprawdę powiem coś, co od razu powiem. No, od razu mów. Co chcesz powiedzieć? Słaby był słaby był. Dobra, no to teraz powiedz mi tak. Nie polecam. Ty z tą serią Szkoła przy Cmentarzu nigdy nie miałeś do czynienia, nie? No nie, nie. Nie, nie do tej pory czytaliśmy głównie te opowiadania fnafowe i jakieś jeszcze też... O, o... Znaczy nie fnafowe, tylko jakieś no, opowiadania horrorowe tak. nazwane fnaf. Albo ogólnie jak się spotykaliśmy z horrorem, to nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach pamiętam, też w tych niektórych opowiadaniach też były takie bardziej horrorowe. Tutaj mamy y, y, książkę Horror Wielkanocny i teraz jeszcze zanim przejdziemy do opowiadania... To y, Czy to był twój pierwszy horror w ogóle świąteczny, jaki czytałeś, oglądałeś? Nie, bo był we FNAF-ie był jeszcze Dziękczynienia horror. A, był przecież tak, był ten horror z Dniem Dziękczynienia i był ten horror w Bożonarodzeniowy w, w Pułapce, pamiętasz? to trzecie opowiadanie przecież się rozgrywało w, Bo w Boże Narodzenie. No tak, znaczy no, no to o co mi chodziło? Dobra, no to tutaj Dzięki. mamy e, horror wielkanocny, no i powiedz mi, co tutaj jest wielkanocnego w e, tej całej historii? Powiem tak, wiem, że to jest mocny spoiler i tak naprawdę jakbym tak powiedział, to byśmy mogli do szybko zakończyć. Nie, ale to możesz tu walić spoiler, jesteśmy w takim miejscu, że może walnąć spoiler. To? W tej książce chodzi o to, że jakiś psy, że brat takiego głównego bohatera znajduje jakieś jajo, z którego się wykrywa przeośnięty królik wielkości ciężarówki, nie pytam jak. I on ich goni później, oni przed nim uciekają, wstaje, a ten króliczek, a, kr a królika już magicznie nie ma. Bo go inne króliki pogoniły. No tak. <laughs> i powiedz mi teraz tak jak ja słucham, jak ty streszczasz tę fabułę czy to czy czegoś nie przypomina tak fabularnie Czeka. takiego pewnego serialu który oglądaliśmy ostatnio gdzie był taki chłopiec w czapecce który schował sobie coś co też wydawało się niegroźne, ale później rosło mu i no. rosło tak? Hey, hey! I co? To nie Nie było to podobne fabularnie? No nie, no bo demogorgona nie przegoniły demyki. E, nie, no ale ja miałem cały czas takie skojarzenia właśnie z tym wątkiem, jak Dustin se schował demogorgona w domu, e, no bo tutaj mamy też A później wątek... chciał go się kierom a patrzy, tak. tam dziła w ścianie. Tak, bo, bo tutaj mamy wątek taki, że mamy dwóch braci i jeden z nich znajduje właśnie to jakieś dziwaczne jajo drugi ma te zwity z tym królikiem, który mu mówi zniść jajo, zniść jajo. Tak? No i ten z kolei, który chce to jajo, chce sprawdzić czy coś z niego wykluje. No i oczywiście mamy negatywne konsekwencje. I już na początku powiedziałeś, że słabe, to, słabe to Ale to dlaczego, dlaczego Ci się to nie podobało? Powiedz mi. Powiedzcie, nudne to było. A dlaczego nudne? Mówili, na początku mówili 40 razy, 40 prób rozbicia jajka. Mhm. Później było 40 prób ucieczki. Mhm. Przed króliki. A nie, oni najpierw w ogóle 40 razy go musieli gonić. No, po prostu było. Pow... na powtarzania. Po prostu mi się nudne dla mnie było. Niby, nie wiem, nie wiem, czemu Niby była akcja akcja była nudna. Czyli jednym słowem to taki horror dla młodszych dla dużo dzieciaków. Aha, czyli dla jeszcze młodszych dzieciaków niż ty yy, i takich, jak bym powiedział, mniej doświadczonych niż ty w horrorze, tak? Tak. Dla e... ja się tego w ogóle nie bałem. W ogóle się nie bałeś? I nawet jak ten wielki królik tam do wielkości ciężarówki ich zaatakował, to się nie bałeś? No a co? Jakbym jakby zderzał ich, bo nie, to może bym się... A pani dyrektor się nie bałeś? No nie, no ale... To... Nie, no w ogóle to było dziwne, że oni nazywali panią dyrektor, dyrektor wampirem. A wy nie nazywacie panie, pana dyrektora wampirem? <śmiech> <śmiech> Hubert się boi tu powiedzieć, jak pana dyrektora nazywają. tak z jednym panem, fajnym panem. Dobra. Bo e... pan dyrektor u nas jest fajny. No, dobra, e, wracając do meritum, no to ogólnie rozumiem, że nie byłeś jakoś specjalnie zadowolony z lektury, tak? No nie, i na kończyć. Nie no, nie no, przesadnie tak. Się... No ale na przykład to y, muszę cię dopytać, bo nie czytaliśmy innych tych książek z tej serii Szkoła przy cmentarzu, no ale właśnie na tle na przykład takich tych opowiadania, opowiadań pseudofNAFowych, to... To no snafem, dobrze, no dobrze, dobrze ale no to to ci się jak, jak oceniasz ta pisanka to podobny poziom reprezentuje czy niższy poziom na przykład? Dużo milion! Ona była jeden na dziesięć. Czyli dużo niżej byłeś filmie. No tak, tak, ja, ja po ci mówiłem A ty nie no, ale ci chyba nie było aż tak źle Nie no, no bo ja nie oceniam jeszcze Aż tak negatywnie, ale no faktycznie Ty byłeś znudzony i tak średnio z, Ci się to podobało I Już widziałem w trakcie lektury w no, no już w którymś momencie to tak Początek to cię jeszcze zaintrygował, ale im dalej to tym już bardziej marudziłeś No bo na początku Idzie do biblioteki, a tam młodecz Kulix, stoi, to może coś by było z tego No, no a nie, wiem, a nie, Szena, no ona, że, no, nie? A, a nie, że nagle bierze sobie jego brat jakieś jajko, z którego wykryła się, z takiego dziecka mikroskiego, wykryła się, kur wielkości ciężarówki w ogóle, co to jest to? No dobra, to nie będziemy przedłużać, czyli ogólnie ty nie polecasz. Nie polecam. Czyli też do szkoły przy cmentarzu nie będziemy wracać raczej. Nie będziemy wracać. No dobra, to dzięki ci y, młody człowieku Piona. Proszę. I do usłyszenia, Cześć. Do usłyszenia, pa!